Przepływ. Chakra Svathisthana, święta, miejsce, pomiędzy genitaliami a kością łonową kolor, pomarańczowy żywią woda słowo Svathisthana przetłumaczone z sanskrytu oznacza własne miejsce. Określa centrum energetyczne, które zarządza każdym aspektem kreatywności, w tym kreacją życia na ziemi. Gdyby święta czakra była częścią świata, zewnętrznego, byłaby wodą uzupełniającą glebę i pobudającą nasiona do kiełkowania i wzrostu. Częściami ciała utożsamianymi z tą czakrą są genitalia i dolna część brzucha. Znajdujące się tam centrum energetyczne zarządza układem rozrodczym i naszą zdolnością zradzania życia. W tym miejscu przyłączasz się do prądu energii płynącej w Twoim świecie. Łączysz z żywiołem wody i tworzysz przestrzeń wewnątrz siebie, aby uszanować święte aspekty Twojej istoty. Kolejne 10 lekcji pokaże Ci, jak zanurzyć się we własne emocje i kreatywność. Poświęcisz też nieco czasu na docenienie organów płciowych.